Minęła godzina 16. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności: Jedynki Piotr Paszkowski. Amerykanie jadą do Islamabadu na rokowania z Iranem. Na warszawskim Muranowie uczczono pamięć bohaterów powstania w Getcie. Jak zakończy się konflikt Kaczyńskiego z Morawieckim? Jutro spotkanie obu polityków. Przedstawiciele amerykańskiej administracji są w drodze do Islamabadu na rozmowy z Iranem. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że jego wysłannicy będą w stolicy Pakistanu jutro wieczorem. Napisał też, że Iran ostrzelał cieśninę Ormus, co jest absolutnym naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni. Moi przedstawiciele udają się do Islamabadu w Pakistanie, aby podjąć negocjacje, napisał Donald Trump w poście na platformie True Social. Prezydent stwierdził również, że działania Iranu w rejonie tego strategicznego szlaku wodnego są nieproduktywne i dodał. Iran ogłosił niedawno, że zamyka cieśniny, co jest dziwne, ponieważ nasza blokada już się zamknęła. Pomagają nam nie zdając sobie z tego sprawy, a to właśnie oni tracą na zamknięciu tego przejścia 500 milionów dolarów dziennie. Stany Zjednoczone nie tracą niczego. Prezydent oświadczył, że Waszyngton przedstawił propozycję, którą określił mianem bardzo uczciwej i rozsądnej umowy, jednocześnie wydając ostrzeżenie na wypadek fiaska negocjacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Warszawa uczciła bohaterów powstania w getcie. Główne uroczystości odbyły się na Muranowie. Powstańcy walczyli o honor, zachowanie człowieczeństwa i prawo decydowania o własnym losie nawet w obliczu nieuchronnej śmierci, mówił prowadzący uroczystość aktor Andrzej Ferenc. Do walki stanęły żydowska organizacja bojowa i Żydowski Związek Wojskowy. Wśród ich dowódców i bojowników między innymi Mordechaj Anielewicz i Cak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 W zachodniej i centralnej Polsce ma intensywnie padać, ale służby trzymają rękę na pulsie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu w zachodniej i centralnej części kraju. Na zachodzie Polski prognozowane są ulewy. Do ostrzeżenia stopnia drugiego województwo lubelskie, wielkopolskie, dolnośląskie tutaj do 60 mm opady. Mówi synoptyczka Agnieszka Prasek. Opady są prognozowane także w centralnej Polsce. Możliwe są podtopienia, zwłaszcza na południu.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 Rafał Pała, zapraszam na wiadomości sportowe. W Częstochowie trwa mecz 29. Kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Po pierwszej połowie Raków prowadzi z Krakowią 2-1. do 1. Wcześniej Termajka Nieciecza uległa Wiśle Płock 1-3. Dziś jeszcze starcie w Gdyni. Arka podejmie Jagiellonię Białystok. Teraz Romanczuk, pomocnik Jagiellonii ma nadzieję, że jego drużyna przełamie serię trzech spotkań bez zwycięstwa. Arka, patrząc pod tabelę, no to na pewno taki domowy zespół, który ma najwięcej punktu u siebie. Mm, ale to, że my że się ich boimy. Mi się wydaje, że nie, tylko jedziemy że tam, żeby wygrać ten mecz, żeby przyjąć dobry wynik i żeby, żeby przylamać tą pasę w, w kilku nie wygranych. Początek spotkania w Gdyni o 17.30. Maja Chwalińska wygrała turniej tenisowy WTA 125 wojerasz w Portugalii. W finałowym spotkaniu reprezentantka Polski wygrała z austriaczką Sinią Kraus 6 1 6 W najnowszym rankingu WTA Polka wskoczy na najwyższą w karierze 118 pozycję. Dziś zakończyły się też inne tenisowe turnieje. W Stuttgarcie Jelena Rybakina pokonała Czeszkę Karolinę Muchową, a w Monachium Amerykanin Ben Shelton zwyciężył Włocha Flavio Kobolego. Drugie miejsce Katarzyny wiadomo w klasyku kolarskim Amstel Gold Race. Polka uległa jedynie Hiszpańce Pauli Blasi. Do trzecie podium reprezentantki Polski w tym słynnym klasyku. W 2019 wygrała, a w 2017 roku była trzecia. Klub Jeremiego Sochana, New York Knicks w rozpoczął rywalizację w fazie play-off koszykarskiej Ligi NBA. Nowy pokonali pokonali Atlanta Hawks 113 do 102 na inaugurację pierwszej rundy rywalizacji. Gra toczy się do czterech zwycięstw. Reprezentant Polski Jeremi Sochan tym razem nie nie dostał szansy na grę. Całe spotkanie obejrzą z ławki rezerwowych. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuters. Cito firmy Reuters na stawy kości Cere. Pogoda. Popołudnie w większości regionów pochmurne, ale na zachodzie doszczowe. 9 stopni nad morzem, 14 na Dolnym Śląsku, Mazurach i Podlasiu, 20 na Śląsku i Opolszczyźnie. Ciśnienie powoli spada. W Warszawie wynosi teraz 1000 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Na stawy kości Cere. Jedynka. Polskie Radio Reklama Panie Paskalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy wspaniały świat. Dzień dobry Państwu. Niedziela, godzina 16. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. To jest program Nowy Wspaniały Świat. I będziemy dzisiaj rozmawiali o książce m.in. Nienawidzę ich. To Polacy mówią na terapiach. Reportaż z podzielonego kraju. Moją gościną jest Karolina Olejak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Dominika Bulska, badaczka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, która współpracuje z Instytutem Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. I jak się Państwo domyślają, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o nienawiści. Nienawidzę... To jest takie słowo, które jest niesłychanie silnie, negatywnie nacechowane emocjonalnie. To jest po prostu bomba, którą możesz rzucić każdemu w twarz. Mam do was takie pytanie na otwarcie. Kiedy ostatnio użyłyście tego słowa? Ja nie używam tego słowa prawie nigdy i trudno mi jest zrozumieć aż tak silne emocje, zwłaszcza w kontekście polityki. Mimo mhm. tego, że interesuję się ni nią na co dzień, pracuję jako dziennikarka polityczna, więc mam styczność z tymi wszystkimi emocjami, dyskusjami, kłótniami i właśnie dlatego patrzę na ten świat z dużym dystansem, bo wiem, że politycy patrzą na niego z dystansem. To, o czym mówią, nie zawsze jest tym, co myślą i bardzo jest mi przykro, gdy widzę ludzi, którzy później odbierają ten przekaz tak. i przekaz Pokazują go w formie właśnie nienawiści. To słowo nienawiść, zdaje sobie sprawę z jego mocy, ale nie użyłam go przez przypadek. To jest słowo, które bardzo często słyszałam z autorami historii, które opowiadali mi do swojego reportażu, i mam poczucie, że to jest to słowo, które było najczęściej odmieniane przez wszystkie przypadki z całą jego mocą. Bardzo silne słowo. Dominika, a ty kiedy ostatni raz użyłaś słowa nienawidzę? Próbuję sobie przypomnieć i zastanawiam się nad tym, że ja podobnie jak moja współrozmówczyni staram się nie używać tego słowa również dlatego, że mam świadomość tego, jaką ona ma ogromną destrukcyjną moc. To znaczy oprócz tego, że ta emocja nienawiści i w ogóle, czy to jest emocja, czy to jest e, afekt, czy to jest doświadczenie jakieś emocjonalne, to debata na ten temat trwa cały czas w nauce. Niemniej... Jakbyśmy nie, tego nie nazwali, nie ma żadnych wątpliwości do tego, że jest to silne doświadczenie emocjonalne, którego moc polega też na tym, że osoby, które deklarują nienawiść, deklarują chęć unicestwienia obiektu to tej nienawiści. To jest słowo ostateczne. To jest słowo ostateczne, to jest słowo, które jak badania pokazują, jest często związane z taką tendencją do agresji, jest związane z tendencją do nadmiernej przemocy, w ogóle, w ogóle przemocy. I co ciekawe, i to też myślę, że warto podkreślić, to, to też się wiąże z, z tą polityką, że nienawiść oprócz tego, że jest takim doświadczeniem silnym, emocjonalnym, to również nowsze badania pokazują, że dotyczy takiego moralnego wymiaru. To znaczy nienawidzimy os osób, które postrzegamy jako niemoralne albo jako odległe nam moralnie. Czyli ten taki moralny aspekt tej mhm. emocji jest kluczowym elementem tego, tak jakby tego, że ta emocja jest inna niż, nie wiem, pogarda, czy złość, czy niechęć. I myślę, że to jest ważne, szczególnie w kontekście polityki, która no, ja jako to, taka... Myślę, że jest szalenie ważne. I to jest kluczowe, co powiedziałeś, czyli ten element aktywności. To, co tak. różni nienawiść od złości, od frustracji, to jest to, że mamy poczucie, że moglibyśmy wykonać jakiś gest, jakąś aktywność wobec drugiego człowieka. I to jest ta emocja, która rzeczywiście wybrzmiewała w tych rozmowach. I zaczęłam się zastanawiać, jak to jest możliwe, że Mimo tego, że nie ma dyskusji o konkretnym programie, o konkretnych rozwiązaniach, to te emocje są bardzo silne, grzebać w tym i rzeczywiście ta chęć działania na niekorzyść do drugiej strony, ta to radość z tego, że innym nie wyszło, że innym nie to udało słynne. się o, zrealizować, jak fajnie sąsiad się cieszy, że drugiemu sąsiadowi krowa zdechła, prawda? To akurat w psychologii nazywamy tę Szaden Schadenfreude. Co ciekawe, nie ma polskiego odpowiednika tej radości z tego, że komuś się nie powiodło, ale tak, myślę, że to jest kluczowe w tej nienawiści i to na to zwracamy uwagę. I wszyscy badacze zajmujący się emocjami nowiści silnie podkreślają, że to jest emocja, która jest zorientowana na unicestwienie Obiektu. No ja mam czarki, jak to słyszę. To, to. I to jest to, co często pojawia się w kontekście znowu tych politycznych rozmów. Ja tu jak mantra, do tego wracam, bo siłą rzeczy no, o tym no. w tych tematach siedziałam przez ostatnie miesiące pisząc książkę, czyli po wygranych wyborach wypisujemy się z kraju, nie mhm. chcemy mieć do czynienia nic, nie mieć nic wspólnego z drugą stroną. To nie jest niechęć, niezgoda na konkretny postulat, na konkretną tak. sprawę. To nie jest niechęć do tego nawet, żeby żeby wgłębiać się w poglądy drugiej nie, strony. No no My to ja nie mieć się uciekać na poglądy, na rozumienie poglądów czy strony, której nienawidzę. Po prostu ja nie mi gardzę, oni są dla mnie dnem. No właśnie, jaka jest ta polska nienawiść? Jakie jest źródło polskiej nienawiści? Ja tutaj korzystam z teorii Junga i to jest bardzo ciekawe, bo on wiele lat temu stworzył teorię, w której mówi o cieniu. Czyli o tym, co mamy wewnątrz mhm. siebie, coś, do czego nie do końca chcemy się przyznać, dlatego, że nie podoba nam się ta część Jesteśmy siebie. Jesteśmy niepogodzeni z tym? Jesteśmy z tym niepogodzeni z różnych względów. Albo sami nie przyjmujemy tego, albo świat zewnętrzny naszym zdaniem nie przyjmie tej cechy, mhm. więc chowamy to głęboko w sobie. No i ten cień uaktywnia się wtedy, kiedy zazdrościmy lub boimy się drugiej strony, albo boimy się w takim rozumieniu strachu tego pierwotnego lęku, że ktoś nam zagraża, ale też strachu przed tym, że ta druga osoba zadziała jak lustro, czyli pokaże nam coś, czego właśnie widzieć nie chcemy. Ten, powiedzieć ten, witajmy ten, w Polsce. Czy, witamy w Polsce i mhm. w swojej książce skupiam się na tym, czego liberałowie zazdroszczą u prawicy, czego się boją w prawicy i na odwrót, bo tych rzeczy jest paradoksalnie bardzo ale, dużo, ale Karolina, a na koniec sugerujesz? dnia jesteśmy bardzo podobni. No to, to, jest, to, to, to jest najciekawsze Karolina, w tej całej historii. za, za chwilę oddam głos Dominice, ale Karolina, czy ty sugerujesz, że Polakom trzeba wysłać, tak jak dostaliśmy taki pakiet w razie niebezpieczeństwa, wysłać im takie, nie wiem, brief z Junga, żeby go przeczytali, żebyśmy zrozumieli, co się z nami dzieje? To byłoby coś pięknego, gdybyśmy wszyscy czytali Junga i o nim dyskutowali, ale jestem realistką. wiem, Bo że ten tak Jung się w tej książce pojawia, ten początek tej książki, to jest w ogóle opowieść o tym, co ty odkryłaś w Jungu. I ja sobie pomyślałam, dobra, czy w takim razie Jung powinien być obowiązkowy od przedszkola, żeby każdy Polak zrozumiał właśnie, od co to jest ten cień? Myślę, że powinien być obowiązkowy na pewno dałoby to fajne podstawy do dyskusji, ale trochę żartuję, a trochę na poważnie, bo my wszyscy dzisiaj rozmawiamy o terapiach, jak pierwsze pytanie zwykłe, które zostaje w związku z tą książką od dziennikarzy, czy wysłałabym wszystkich na terapię. Ja chcę dać bąd bon terapeutyczny wszystkim Polakom. I żeby tak, chociaż i na nie, bo możli. uważam, że terapia tak, ale dobra, ale nadużywanie terapii, przeterapeutyzowanie w naszym społeczeństwie, to jest kolejne zagadnienie. A to to To świetnie, bo, bo rzeczywiście to też e, widać, że takie skupienie na sobie, ten indywidualizm, to ciągłe rozdrapywanie wszystkiego właśnie Myśmy pod tak tego... Myśmy narcyzm, że po prostu ręce i nogi opadają. Na każdym na Dominika, kroku. jaka jest ta polska nienawiść? Siedzisz w badaniach, badasz to jaka ona jest? Nie wiem, czy ta polska nienawiść jest jakaś zupełnie inna od każdej innej nienawiści. Myślę, że akurat teraz jesteśmy w kontekście polskim, więc mówimy o polskiej nienawiści, ale czy ona się jakoś różni od y, amerykańskiej, brytyjskiej, Myślę, m, nie że nie w wiem, dobie kenijskiej. mediów społecznościowych jesteśmy generalnie Globaliz tak. globalizowane. Tak. I też myślę, że te mechanizmy, które leżą u podstaw nienawiści są w pewnym sensie podstawowe. Czyli? I tutaj odnosząc się do tego, co zostało powiedziane, ja nie jestem klinicystką i też nie jestem psychoanalityczką, więc Jung nie jest mi bardzo bliski, ale badania empiryczne jednoznacznie potwierdzają to, co tutaj powiedziałaś, czyli, że chociażby tą nienawiść wywołuje poczucie zagrożenia. To znaczy w sytuacji, w której się czujemy, że mamy takie uczucie, że druga strona czy druga osoba w jakim stopniu nam zagraża. Mhm. Albo zagraża nam realistycznie, czyli zagraża naszemu dobrostanowi, zdrowiu, sytuacji ekonomicznej, ale co ważniejsze, zagraża nam symbolicznie, czyli zagraża naszym wartościom, zagraża naszemu moralnemu przekonaniu o tym, co to jest słuszne a co nie jest słuszne, my się bardziej boimy o stan swojego konta, czy o utratę wartości, albo o to, że wartości będą zaatakowane? Bo Czasami po przeczytaniu tej się... książki wydaje mi się, że my jesteśmy, to konto to dobra, poradzę sobie, wartości. Tak, więc czasami boimy się bardziej tego, a czasami się boimy bardziej tego, ale obawa o tą utratę wartości jest tym, co napędza nienawiść zdecydowanie w większym stopniu. To jest takie hasło tożsamość narodowa, które tak. różni wykorzystują politycy na różne sposoby. Tak, dokładnie. Czyli są takie nowsze analizy, które sugerowałyby, że ta nienawiść też jest funkcjonalna. To znaczy, to znaczy, że ta nienawiść pojawiła się trochę jako taka funkcja emocjonalna wykluczenia z grupy osoby, która łamie te nasze zasady, to znaczy łamie nasze wartości, łamie nasze... Od, jakieś. Od kiedy to się pojawiło? Katastrofa smoleńska? W Polsce kiedyś się, się pojawiło? Nie, no i idea jest taka, że w ogóle. Nienawiść jako e, emocja pojawiła się. No, dawno lata, temu. Dwa lata temu, tak? A w Polsce, kiedy to się pojawiło, no myślę, że nienawiść e, w dyskursie publicznym. No to jak sięgamy 20, moment, wieku... to. Jest, tak, Wiesz, no my, nastawianie myślę, nie jednych przeciwko drugich to jest, nie wiem, chociażby 68 rok, prawda? 68 rok, druga, którego, którego, którego teraz szukamy 68, dokładnie. Kilku analogii, EP, więc ja, ja myślę, że to nie jest dwa takie. Tak, te ze sobą konkurowały i my czasem sobie idealizujemy tę tak. przeszłość. Nam się wydaje, że tylko dzisiaj. Mamy do czynienia z polaryzacją, a wtedy ta nie, polaryzacja nie. i agresja, która zaniosła, była chwilami nieporównywalnie silniejsza. Dokładnie, więc ja myślę, że to nie jest jakoś nietypowe i to nie jest tak, że to się pojawiło ostatnie, przez ostatnie 20 lat, a tego wcześniej nie było. Myślę, że to, co faktycznie jest nietypowe i co napędza tą nienawiść, to ta emocja jako taka ma taką charakterystykę, że bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Mhm. To znaczy, mówi się o tym, że to jest takie spoiwo grupowe. To znaczy, jeżeli ktoś w naszej grupie nienawidzi przedstawiciela innej grupy, no to my też będziemy bardziej do tego, żeby tego przedstawiciela innej grupy nienawidzić. Ponieważ jest to emocja, którą bardzo silnie się napędza, którą bardzo trudno wyhamować, to w sytuacji, w której pojawiają się media społecznościowe, które również wykorzystują napędzanie nienawiści jako sposób podbijania algorytmów, ten proces wyhamowania nienawiści jest dużo, dużo trudniejszy. I dlatego może nam się wydawać, że nienawiść to jest od katastrofy smoleńskiej. Nie, to nie jest tak, że ona jest od katastrofy smoleńskiej, ale to, co się na pewno różni, to jej nasilenie związane z mediami społecznościowymi i związane z mediami internetowymi. W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawiamy dzisiaj o nienawiści. Słuchajcie programu Nowy Wspaniały Świat. Moimi gościniami są Karolina Olejak i Dominika Bulska, a tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest nienawiść. Czy zrobiliście badania, w których gdzieś pokazaliście to, że jak te osoby na przykład ze sobą usiadły i pogadały, to nagle się okazało, że więcej ich łączy niż dzieli, albo może nie dzieli ich tak wiele. Znaczy, ja personalnie nie robiłam takich badań, ale to są działania, które między innymi podejmuje Fundacja Nowej Wspólnoty, wspaniała organizacja, która zajmuje się właśnie taką próbą nauczenia Polaków, jak ze sobą rozmawiać. Niedawno też zostały przeprowadzone takie badania, których autorzy między innymi z Węgier, z Polski też między innymi próbowali przekonać badanych, co do tego, że w gruncie rzeczy nie różnimy się tak bardzo, jakby nam się to mogło wydawać. Mm -hmm. tak? Czyli pokazywali takie informacje, najpierw pytali się badanych, a co ty uważasz na temat aborcji, a co ty uważasz na temat praw osób LGBT, a co ty mm -hmm. uważasz na temat migrantów, a co uważasz na temat podatków? Te osoby o tym odpowiadały, po czym pytali się, a co ty myślisz, że przeciętny wyborca PiSu uważa na ten temat? A co ty, uważasz, co ty myślisz, że przeciętny wyborca lewicy na ten temat Aha. uważa? A to ciekawe. I okazało się, że fantastyczne badania, okazało się, że po pierwsze, była bardzo duża różnica w tym, co my myślimy o, o poglądach tej innej strony, a tym, co ona, a myśli. Tym, co ona faktycznie myśli. Tak. Ale po drugie, okazało się też, że korekcja tych błędnych przekonań przełożyła się na spadek niechęci. To znaczy, im bardziej mieliśmy takie skorygowane przekonania Aha. na temat postaw innej strony, tym bardziej robiliśmy się pozytywnie nastawienie do Zobaczyliśmy człowieka, a nie Zobaczy... wroga. Po pierwsze zobaczyliśmy człowieka, a nie wroga, to tak, ale też zobaczyliśmy, że to jest osoba, z którą łączy nas więcej niż nam się wydawało. No, że nie jest taki beznadziejny, jak nam się wydawało, że tak, jest. Tak, że to wcale nie wow. jest tak, że my jesteśmy tak <śmiech> daleko od tej osoby. To wcale tak nie do końca... W ogóle nie jesteśmy daleko, przecież partie głównego nurtu praktycznie Mają... nie różnią się dzisiaj programowo. Mówię to samo, dokładnie. E, da, naprawdę <śmiech> trzeba się postarać, e, ja na co dzień odpytuję polityków i naprawdę trzeba się postarać, e, żeby tak. znaleźć te różnice. Zwłaszcza teraz, e, w momencie, kiedy w ogóle cała scena polityczna przesunęła się na prawo tak, na kwestie mhm. bezpieczeństwa, które są cały czas dyskutowane. Tutaj naprawdę niuansów, nawet niuansów jest trudno szukać, a polemizować chciałam z tym, że te emocje wcale nie urosły, bo jednak żywo pamiętam kampanię z 2015 roku, gdzie dyskutowana była kwestia 500+. I pamiętam te bardzo gorące dyskusje. Jedni uważali, że kraj zawali się dokładnie w momencie, Jezu, kiedy ten program tak, tydzień zostanie. tydzień miało się tak, tydzień stać. miało się a? stać. Zawali się w tym momencie, kiedy program zostanie wprowadzony. Drudzy mówili odwrotnie. Od teraz dzietność wzrośnie, każda polska rodzina no będzie nie chciała mieć. Jedno i drugie się nie wydarzyło, ale te dyskusje były o czymś. Tymczasem ta kampania prezydencka, tak. mimo tego, że wszyscy kandydaci wrzucali propozycje, które właściwie nie leżały w kompetencjach prezydenta. Nie znaczy przede wszystkim nikt nie sprawdził, jakie są kompetencje prezydenta i jak to się ma Może do tego, było oni opowiadają Może bo było tam rzucić wszystko. wszystko. Programy mieszkaniowe, kwestie zabezpieczenia eee. granic, kwestie tak. programów edukacyjnych. Tam się działo wszystko, a jednocześnie żaden z tych punktów programowych nie był sensownie dyskutowany. Oczywiście. Więc ludzi męczy też ta dyskusja bez treści. Tak. Takie mam poczucie, że Aha. nie rozmawiamy o czymś, nie kłócimy się o to, jak powinna wyglądać Polska, tylko kłócimy się o emocje. Szanowne panie, przed nami w 2027 roku wybory Już parlamentarne. Nie się doczekać. Już się doczekać. uśmiechacie. <laughs> tak, a ja się zastanawiam się, czy to też nie jest tak, że te emocje, które te negatywne emocje, jak chociażby nienawiść, trochę się przesunęły. Odbiorcy tych emocji się przesunęli. To znaczy w 2015 to byli uchodźcy, w 2019, 2020 to były osoby LGBT. I kobiety. Te tak, kobiety, kobiety, które szły w ale nie, ale to, Tak, tak, tak, to, tak. To nie wiem, czy to akurat w kontekście kampanii. Możliwe, że jest tak, że teraz to po prostu są przeciwnicy polityczni. Więc mm. tutaj uścislając, zgadzam się, tak może być. Nienawidziało się e... Karola Nawróckiego albo Rafała Trzaskowskiego. Tak, i... tak, czego faktycznie aż w takim stopniu możliwe, że wcześniej nie było. Niemniej nienawidź jako emocja, mam wrażenie, że towarzyszy nam w świecie politycznym już od dłuższego no czasu i jest to niepokojące. To no, przed nami te wybory. 2027, wybory parlamentarne. Ja też po kampanii prezydenckiej stwierdziłam, że po prostu muszę zamknąć na kluczyk mój warsztat z napisem polityka, bo nie zniosę tego. Byłam tak wymęczona, po prostu czułam obrzydzenie i miałam dosyć. Teraz czasami sobie coś tam podrzucę, a to Polska, to to TVN. Czasami nawet sobie Republikę włączę, TVP Info, ale rzadko, bardzo rzadko, bo po prostu czuję się przywalana jakimiś betonu, betonowymi blokami, jak tam próbuję coś obejrzeć. Ale słuchajcie, nie uciekniemy od tego. W 2000 dokładnie za rok mamy wybory. I oczywiście ta kampania już się zaczyna. Ja już słyszę hasła z jednej, i z drugiej strony. Oczywiście wszyscy się biją o Polskę, wspaniale. Biedna ta Polska, wszyscy się o nią biją i każdy z nią wyciera po prostu jak brudną ścierką. Ale z waszej wiedzy, na podstawie tej książki, na podstawie badań, zabawmy się trochę... W przewidywanie przyszłości, co nas czeka. Bo ja mam wrażenie, że my się potwornie nakręcamy i roz... jesteśmy bardzo rozkręceni. I że wcale nam emocje po kampanii prezydenckiej nie opadły. Ja myślę, że ta kampania tak pocichła, ale dalej trwa. I ona za chwilę się stanie. No bo teraz jeszcze się okazuje, że u Węgrów mamy ogromną rewolucję, więc jedna część dostała sceny politycznej wiatru w żagle i tutaj już w ogóle Polska będzie wszędzie, a druga trochę na razie przycichła. Ale ja myślę, że to jest tylko na chwilę, bo zaraz coś wymyślą. Ale Znowu będzie bratobójcza wojna, nazwijmy rzecz po imieniu. W tym wszystkim będą ci biedni Polacy, którzy po prostu pójdą do tych urn, bo poczują, mam nadzieję, wolę Bożą. Ale z drugiej strony, ja się boję tego, co się stanie w przyszłym roku. Jak to będzie wyglądało w przestrzeni medialnej. Ja się nie boję, kto wygra, bo oni są mniej więcej podobni do siebie. Tylko ja się boję, że będziemy tak zainfekowani, takim szambem, że nie wiem, jakie mogą być tego konsekwencje. Będziemy. Ja nie jestem tutaj optymistką w żadnej mierze. Moim zdaniem będzie tylko gorzej. I ta węgierska kampania bardzo dobrze to pokazała, że wszystkie brudy, które wychodziły z jednej i z drugiej strony, po pierwsze pojawiały się niemal każdego dnia, po drugie nie ma znaczenia już raz, że to, co politycy mówią, jeśli chodzi o swoje programy, ale też cała ich postawa moralna. Zwróćcie uwagę, że Viktor Orban i krytyka jego postaci ogniskowała w dużej mierze wokół jego kontaktów z Rosją, z tak. Putinem. Tymczasem Peter Madziar już zapowiedział, że również będzie rozmawiał z Rosjanami z tego względu, że Węgry są państwem uzależnionym od rosyjskich dostaw, są uzależnione od rosyjskiej gospodarki i już dzisiaj politycy, którzy krytykowali jednoznacznie Wiktora Orbana, zaczynają to tłumaczyć, rozumieć i gdy zadaje pytanie, co się stało od tych trzech dni, że jednak te kontakty i to zrozumienie, że Węgry są uzależnione od Rosji się pojawiło. No i tutaj już cisza i kręcenie. Więc taka Sensowna dyskusja o argumentach nie ma, nie ma dzisiaj racji, bytu nie ma znaczenia, i to samo jest na polskim podwórku. Tutaj prawda nie może stać na drodze dobrej historii i politycy wciskają nam takie opowieści, jakie chcą. I teraz co z tym zrobić? Moim zdaniem nie istnieje żadne systemowe rozwiązanie, które pozwoli wszystkim Polakom wyjść z polaryzacji, to zbyt mocno opłaca się jednej drugiej stronie. Bardziej to co im się to możemy opłaca. zrobić, mhm. to jest indywidualna, wewnętrzna praca ze swoim cieniem. Ja na przykład śledzę portal Demagog gdzie oni regularnie obalają różne mity i dostaje się wszystkim stroną stany politycznej, bo piszą fałsz, albo częściowa prawda, albo, albo prawda. I po prostu widzimy, że pan polityk często na bardzo wysokim stanowisku coś tam palno powiedział, No i oni go rozkładają na czynniki pierwsze. Moim zdaniem jest przyszłość w czymś takim. Ale znaczy, inflacja informacji ta... tego, ile one, i w jakiej one częstotliwości do nas trafiają, sprawiają, że nikt nie jest w stanie tak. weryfikować wszystkiego. Nawet my, dziennikarze, mamy problem z tym, żeby na bieżąco sprawdzać każdą wypowiedź, a co dopiero człowiek, który ma swoje życie, swoją pracę, no zawodową swoją rodzinę. Przerwie. Ale to jest ja się, ogromna ja się trudność. z tym. Są takie badanie, Mam które nadzieję, pokazują, mnie, że być nie, no Są takie badania, które pokazują, że takie nasze przekonania na temat tego, jak duża jest polaryzacja, wpływa na to faktycznie, jaka jest polaryzacja. To znaczy, Aha. im więcej mówimy o tym, jak tu jesteśmy bardzo, się ze sobą nie zgadzamy i jak bardzo się nienawidzimy, to tym bardziej jako jednostki mamy przekonanie, że faktycznie tak jest. To znaczy to, że my tutaj teraz budujemy takie przekonanie o tym, jak to Polacy się nie zgadzają, również jest jednym z elementów problemu. I teraz, mhm. czy... Dajemy się trochę wkręcić trochę w narrację, się dajemy, która tak. jest narzucona. I też trochę zgadza. dajemy się wkręcić mhm. w narrację, którą sami narzucamy. I teraz, czy uważam, że polaryzacja nie jest problemem? Nie. Uważam, że polaryzacja jest problemem. Ale czy uważam, że nie mamy drogi wyjścia z tego? Jeżeli taka jest prawda, jeżeli nie mamy drogi wyjścia, no to możemy równie dobrze zapakować walizki, założyć kapelusz i się pożegnać. Mam głębokie no tak. przekonanie, że to tak nie jest. Ale to znaczy... nie wszyscy stąd wyjadą. Że to Ale to, nie to nawet nie chodzi ja o wyjechanie. Ja to, chodzi, to, cho to nawet nie chodzi o wyjechanie. To chodzi o jakieś takie przekonanie, o jakieś takie... Emigrację wewnętrzną. E tak, tak, taką emigrację mhm. wewnętrzną, jakiś taki włoski wewnętrzny strajk wobec życia publicznego. Są przykłady, chociażby Węgry są dobrym przykładem, albo kampania Majora Nowego Jorku. No i tak. I są, to są bardzo dobre przykłady tego, jak bardzo... Pozytywne emocje mhm. też są motywujące do, do życia publicznego. To też były kampanie oddolne bardzo. To są obie. kampanie, obydwie te kampanie były kampaniami oddolnymi, obydwie te kampanie w dużej mierze zaangażowały politykę lokalną tak. do tego, żeby ostatecznie zbudować poparcie. I teraz. Czy nie ma drogi wyjścia? Nie. No moim zdaniem jedną z dróg wyjścia jest właśnie wykorzystywanie pozytywnych emocji i mhm. wykorzystywanie tego, że badania regularnie pokazują, że pozytywne emocje są silniejszym motywatorem działań politycznych niż emocje negatywne. Pięknie się nie zgodzę. Moim zdaniem <grym <grym N niestety, ale rzeczywiście te emocje mogą doprowadzić do pewnej rewolucji, do obalenia systemu, ale później cierpliwość społeczeństwa do oczekiwania na zmiany. Zobaczymy jak będzie. Na Węgrzech liczę, że będzie tak jak ty mówisz, naprawdę bym chciała, ale jestem niemal przekonana, że za pół roku te wszystkie emocje opadną, będą twarde oczekiwania, zaraz zawiedzione nadzieje. Więc to rzeczywiście jest motor do pewnych działań, ale na dłuższą metę, niestety. Ale karmimy się tymi negatywnymi emocjami, i to, że większość ludzi, którzy przeczytali moją książkę, pierwsze co mówią no. w kontakcie ze mną, to jest ja. To znam, ja to rozumiem. U mnie w domu też tak to wygląda. My też się tak kłócimy. Nie rozumiem. dlaczego karmimy w ten sposób się też się pozytywnymi łucimy? emocjami. To znaczy, to nie jest tak, że tylko karmimy się negatywnymi emocjami. Karmimy się też pozytywnymi. Znaczy, I chociażby moim zdaniem, dobrym studium przypadku jest to, co się dzieje w Nowym Jorku. O, to to znaczy, kam kampania, która została wygrana bez tak zwanego negative campaigning, czyli bez obrzucania przeciwników błotem, została wygrana bardzo silnym, <coughs> z bardzo silnymi działaniami lokalnymi. Moim zdaniem cały czas trwa. To znaczy, moim zdaniem mhm. cały czas jest tak, że jakkolwiek oczywiście to, co zostało obiecane, nie wszystko zostało spełnione, no bo to ostatecznie jest polityka, to jednak ta narracja pozytywna cały czas w tym Nowym Jorku trwa. Tylko ta kampania była o ochronie zdrowia, o przemianach społecznych, o takim bardziej socjalnym podejściu w ogóle do polityki, bo Ameryka jako kraj bardzo wolnościowy zupełnie inaczej do tych kwestii podchodzi w momencie, kiedy zaczęła się dyskusja o szczegółach i konkretnych rozwiązaniach, tam już tych pozytywnych emocji jest mniej. Nie neguję tego, że pozytywne emocje też są skuteczne i też czy działają, mam tylko wątpliwość. Czy jest wystarczająco dużo ośrodków, w którym opłaca się grać na tych pozytywnych emocjach, żeby one rzeczywiście przemeblowało nam jakoś życie społeczne? Chciałabym, żeby tak było, ale ja myślę, nie nie jestem tu ja myślę, że długofalowo nie opłaca nam się grać negatywnymi. To jest oczywiście krótkofalowo skuteczne, bo też moty motywuje do mobilizacji politycznej, mhm. to motywuje do właśnie budowania niechęci wobec przedstawicieli grup obcych, jakkolwiek byśmy tych grup obcych nie zdefiniowali. Ale długofalowo te negatywne emocje powodują polaryzację, co widzimy, to, męczą nas co, to co, co świetnie opisałeś w swojej książce, ale również powodują stopniową destrukcję życia społecznego. I to się jakkolwiek krótkofalowo może opłacać, długofalowo się to nie opłaca. A powiem więcej, są też takie badania, które pokazują, że w krajach, które są bardziej spolaryzowane, dużo trudniej się rządzić. O nienawiści i o życiu w informacyjnym metawersum rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat.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 nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię A zatem śpiewajmy, śpiewajmy, panowie Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę Dziewczyny, skończmy już te kobry miłosne Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytm naszych marzeń po łąkach, podczonka, podczonka dziewczyny lubcie wy nas wiosną, oj lubcie dziewczyny krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kwiny wasze nas nie bolą zbyt liczne dziewczyny Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał Tu ją i w trzcinach Brzmią chrząszcze, brzmią chrząszcze. Niech prośba Moja was dziewczyny Nie zdziwi My wiosną Strasznie się robimy Wrażliwi Popatrzcie Kwitnie już Maciejka i czosnek Dziewczyny Bądźcie dla nas dobre Dziewczyny bądźcie dla nas Krzydy, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Oh, oh, oh. Program pierwszy Polskiego Radia. W programie Nowy Wspaniały Świat tematem dzisiaj jest nienawiść. Ale jeszcze wróćmy do tej twojej książki. Jak ta nienawiść wpłynęła na życie Polaków w ich domach, w tych mieszkaniach tutaj pokazanych w blokach, z tym przełamanym budynkiem. Jak, jak Polacy żyją z tą nienawiścią na co dzień? Jakie są twoje refleksje po tym, jak napisałaś tę książkę? Przede wszystkim mam poczucie, że te konflikty polityczne łapie się w takich niuansach, w takich szczegółach historii życia, bo gdy spytamy o poglądy, to tak deklaratywnie jesteśmy wszyscy do siebie bardzo podobni. Wszyscy chcielibyśmy żyć w bezpiecznym, dostatnim kraju. Wszyscy chcielibyśmy, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby, żeby edukacja wojny. była Dobra, mhm. żeby nie było wojny, żeby nie było problemów z ochroną zdrowia. Problem polega na tym, że każdy z nas inaczej definiuje te mhm. wszystkie obszary. I tutaj właśnie wchodzimy w te wszystkie zazdrości i nienawiści. Przede wszystkim to, co urządza nasze, naszą scenę polityczną, to jest takie poczucie pogardy. Pogardy z jednej i z drugiej strony. No, tak. Ja nieraz w tych rozmowach, bo przeprowadziłam ich kilkadziesiąt, łapałam się na tym, że zastanawiam się gdzie ten człowiek widzi pogardę. I to z jednej i z drugiej strony. Ja tej pogardy na co dzień nie odczuwam, nie widzę, nie mam poczucia, że ona rzeczywiście jest tak wszechobecna, a te osoby, z którymi rozmawiałam, poszukują jej w drugiej, strony, niemalże, w drugiej stronie niemalże... Czyli jest założenie, na że druga strona jest pogardliwa wobec mnie. Tak, z tak z i to jest cały ten... Meta -percepcja. Meta -percepcja. <śmiech> meta percepcja. Pani tak. doktor tutaj na pewno fachowo mm -hmm. wyjaśni, jak ten mechanizm działa, ale to też urządziło całą kampanię prezydencką, Oczywiście. czyli ten podział na lud i na Elitę, czyli na hmm. tych, którzy rządzą, na tych, którzy mają władzę nie tylko tak bezpośrednio rozumianą, ale też władzę symboliczną. Hmm. Tymczasem prawica, która wygrywała przez 8 lat wybory, wybory prezydenckie, wygrywa już którąś kandencję z rzędu, ma swoje media. Wciąż czuje się wykluczona, czuje się częścią tak, się piwnicy tego, w świata, jakby w podziemiu siedzieli. tego świata, hmm. poza z drugiej strony liberałowie. Sami zaplątali się w swojej bańce, w takim, to znaczy? w, w takim poczuciu, że muszą poruszać się w obrębie pewnej tolerancji, w obrębie poprawności politycznej i nie mogą wyrazić tego, co chcieliby to, wyrazić. Chcesz powiedzieć, co że poprawność polityczna ich wykańcza? Wykańcza ich, tylko używając przykładu. Kwestia migracji. Ja bardzo mocno wczytałam się w badania dotyczące migracji, naszego podejścia do migracji. Tutaj mm -hmm. pięknie widać właśnie tę hipokryzję liberałów, że oczywiście jeśli spojrzymy na deklaracje, to wszyscy są tak. postępowi, wszyscy są otwarci, wszyscy tak. chcą bardzo opiekuńczy, jeśli chodzi o tych, co przyjadą. Problem polega, się w polega na tym, czy pojawia się wtedy, kiedy zaczyna się jakaś walka o zasoby, o kwestie mieszkania, o kwestie pracy. Zasiłki, e zasiłki szkoły, szkoły, leczenie. Ja mam historię dziewczyny, która przez tak, dwa lata... Nie. Wspierała tak. rodzinę ukraińską, ale w momencie, gdy w jej szkole, w szkole jego, jej dziecka, pojawiły się problemy ze względu na ukraińskie dzieci, stała się natychmiast antyukraińska. Mhm. Twierdziła, że to są dzieci z problemami, nie należy je na No i nie zapominajmy też edukacji. o Ukrainkach, które według tego, co niektórzy mówią w Twojej książce, przyjeżdżają, żeby wyrywać polskich chłopaków. Grubą, która jest najmniej otwarta na Ukraińców, a właściwie na Ukraińki, są młode, młode polskie. To ze względu tak. na to, że mają poczucie zagrożenia, ta dysproporcja, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzny, nawet be, mężczyzn nawet bez y, Ukrainek. Jest zaburzona. Mm -hmm. Mężczyźni mieszkają w małych miastach, kobiety w dużych miastach. Jest ten rozjazd kapitału, to już socjologowie opisywali na różnych frontach. A tutaj jeszcze pojawia się grupa kobiet, która nie dość, że zabiera tych mężczyzn, to jeszcze psuje to, co Polki wypracowały, czyli te emancypacje, tak. to podejście do zupełnie innego podziału ról, a one przyjeżdżają, gotują, piorą i kobiety gdzieś wewnętrznie mają wobec tego sprzeciw. Więc tutaj... do tego siedzą na paznokciach głównie. Siedzą bo to też na paznokciach no, no, tak, tak, tak. To jest stereotyp. To jest bardzo stereotyp. Który jeszcze bardziej się podkręca ze względu na te nasze projekcje. A rzeczywistość wygląda tak, że częściej o te prace rywalizują osoby mniej zamożne, te, które mm -hmm. wykonują pracę fizyczne, bo tam w pierwszej kolejności zatrudniani są migranci, więc tak, to, to oni stykają się można. tak naprawdę z tymi osobami, które tu przyjeżdżają, to oni muszą znosić wszystkie trudności, to na nich przelewany jest ten obowiązek organizacji mm -hmm. życia z migrantami, a osoby, które pracują na wysokich stanowiskach menedżerskich, może spotkają Francuza na konferencji, ale to nie jest ten sam ciężar dogadania się w trudnych warunkach w pracy Ale w to gastronomii nie jest z, z migrantem, tak. który nie rozumiecie, który ma zupełnie inne podejście do kultury, czy kwestia rywalizacji o wynajem mieszkania. Jak masz swój apartament w Warszawie, nie musisz rywalizować o z Ukraińcami, którzy są czasem Tam w jest ta więcej historia zapłacić. o tej Ukraińce, która przychodzi kupić mieszkanie. Ona jest dość znamienna. Jest bohaterka, z którą się Karolina spotkała, która sprzedaje mieszkanie w centrum Warszawy, w starej kamienicy. I przychodzi Ukrainka, która ogląda to mieszkanie, od razu mówi, że chce płacić gotówką i ta dziewczyna jest przerażona, że jakaś Ukrainka mogłaby zamieszkać w tym mieszkaniu, w tej reprezentacyjnej części mieszkanie Warszawy. Mieszkanie babci, mieszkanie, które należało do rodziny, które ma historię związaną z powstaniem tak. warszawskim. I nagle jakaś Ukrainka ja, ja, płaci gotówką. Tak, jak ja myślę, że to w ogóle, to co powiedziałaś na temat tego obowiązku, przerzucania obowiązku integracji na jednostki, to w ogóle jest bardzo duży problem i myślę, że to jest szczególnie duży problem w Polsce, w której w zasadzie nie ma skutecznej polityki integracji skutecznej Ja myślę, że w ogóle nie <głos> żadnej ma polityki żadnej strategii integracyjnej, ma. żadnej która jest strategii. Tylko integracyjnej. Strategia migracyjna aktualnie w Polsce polega na tym, że mówimy, nie będziemy przyjmowali migrantów. Tak. To jest nierealistyczne założenie. Historia ludzkości stoi historią migracji. Nie ma takiej możliwości, że jesteśmy I ta wielka migracja stanie... tak naprawdę dopiero się zaczyna, my nie tak. mamy pojęcia o tym w jaką stronę ona idzie. Dokładnie i to jest ogromny problem moim zdaniem i bardzo fajnie to wychodzi w twojej książce. W Polsce nie ma myślenia strategicznego, jak sobie poradzić z wyzwaniem migracyjnym, Bo migracja nie w jest w ogóle, wyzwaniem. To tak. nie jest problem, z którym, którym możemy udawać, że go nie ma. Nie. To jest wyzwanie, którym, z którym musimy wiedzieć, jak sobie poradzić. Więc to myślę, że bardzo fajnie wychodzi w twojej książce. Ja tylko chciałam dodać do tego przekonania, do, do w ogóle postaw liberałów i, i osób konserwatywnych, że badania też konsekwentnie pokazują, że liberałowie są bardziej niechętnie nastawieni do osób konserwatywnych niż osoby konserwatywne do liberałów. Zgodzę się z tym. I myślę, że to też jest taki element, że widzimy, jak brzmi to powiedzenie, widzimy, błotrawy trawy w oczach, mhm. przeciwnika w własnym tak. nie widzimy. I, I myślę, że to jest ważne w tym. To znaczy, że to nie jest tak, że ta nienawiść, ta niechęć, ta polaryzacja jest napędzana tylko przez osoby konserwatywne. To są emocje, które są napędzone przez wszystkich uczestników życia politycznego i dlatego to jest tak duży problem. To jest taka, taka zbi zbitka słowna w twojej książce, która moim zdaniem jest bardzo dobrym podsumowaniem i chciałabym, żebyśmy się na, żebyście się na końcu do tego odniosły. Odrzucany odrzuca. Totalna prawda. Niestety tak to... To jest moim zdaniem hasło tej książki. Ono jest bardzo mądre, bo ono pokazuje... Dokładnie to, o czym tu mówiłyśmy. Odrzucany, odrzuca. Jak próbuję wytłumaczyć ludziom, na czym polega teoria cienia, to używam takiego przykładu koleżanki, do której przychodzimy i ona, mając sterylnie czyste mieszkanie, na wstępie nas wita słowami przepraszam, nie posprzątałem. W nie wiem jakby, ale, polskim ale, domu. <laughs> ale mnie to doprowadza do szału. Tak, ale tak. to nie jest o tym, że denerwuje nas to, że ona ma posprzątane mieszkanie, to jest to, że denerwuje nas de facto to, że sami chcielibyśmy tak mieć, Wiecie, ale mhm. nie mamy czasu, bo praca, bo obowiązki, bo nie było możliwości, żeby tak posprzątać to mieszkanie. I rzeczywiście za każdym razem, gdy pojawia się w nas taka emocja, takie. Kurzenie, taka irytacja na kogoś, to zastanówmy się, co to właściwie mówi o nas, bo to mhm. da nam znacznie więcej. My nie zrozumiemy w 100% procentach, co tak. siedzi w głowie drugiej osoby. To jest suma doświadczeń. I w tej książce, w tych reportażach to wychodzi, że bardzo często to jest kwestia przemocy, którą ta osoba, której sama ta osoba doznała, czy trudnych doświadczeń życiowych. W ogóle kontekstu, w jakim się wychowała. Otóż to. E, żyje. A to, co jesteśmy w stanie zrobić i co może nam przynieść skutek i tutaj godząc się na koniec z, z tymi naszymi różnymi perspektywami, to mimo wszystko należy chronić siebie przed tym toksycznym, negatywnym myśleniem, mm -hmm. bo całego społeczeństwa, tu utrzymam swoje zdanie, nie zmienimy, nim będzie, że nim będzie rządzić ta negatywna emocja. To, co możemy zrobić dla siebie, to się jej próbować wyzbyć i w takich sytuacjach zatrzymać, zastanowić, dlaczego Dorzu tak irytuje mnie ta osoba. Dorzuciłabym też jedną rzecz i nie myśleć o tym, co moi znajomi powiedzą, jeśli na przykład pójdę na kawę z prawicowcem. A też co, co ten prawicowiec myśli tak. o nas, to znaczy wracając do tego, co tutaj już kilka razy pojawiło, odrzucany odrzuca, ale też wyobrażenie odrzucany odrzuca, tak. to znaczy my nie do końca wiemy, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy odrzucani, mhm. ale możemy mieć taką tendencję do przekonania, że faktycznie ci nasi wrogowie nas odrzucają, więc zgadzam się z tym, że dobrze jest usiąść chwilę zastanowić się nad tym, jakie emocje pojawiają się w nas, ale również czy na pewno to nasze przekonanie na temat rzeczywistości jest prawdziwe, czy może jest nakręcone chociażby przez Czy może media. nie dajemy się przy Wszyscy wkręcać, po prostu w jakąś Trochę meta tak. rzeczywistość. Tak. Bo mam takie wrażenie też po robieniu tej audycji, że dajemy się wszyscy, jak małe dzieci, niewyedukowane, bo nikt nas tego nie nauczył, wkręcać w jakąś meta rzeczywistość, która nie jest fajna dla nas. Jakże jak korzystają tak, na tym politycy? No, oczywiście, jakby tak tam wyłączyć ten no internet właśnie. i posadzić nas, to byśmy się świetnie dogadali. No, tylko nie ma takiej. No, no, myślę, że to jest to, co, co tutaj już zostało powiedziane, że badania również prowadzone w, w Polsce, też przez Uniwersytet SWPS we współpracy właśnie ze, z Fundacją Nowej Wspólnoty, pokazują, że to nie jest tak, że Polacy się nie zgadzają. Polacy się raczej na wiele, wielu kwestiach zgadzają. To, co jest problemem, to te negatywne emocje, które niekoniecznie wynikają z tej niezgody, mhm. one są nakręcane przez media i są nakręcane przez polityków. Także proszę Państwa, moimi gościniami dzisiaj były Karolina Olejak i Dominika Bulska. Ja uważam, że to jest książka, którą każdy powinien choćby przerzucić. Jest tu parę historii mrożących w żyłach. Przy paru historiach czytając je, pomyślicie sobie o to u mnie w domu tak jest. I bardzo dobrze, bo do tego jest też komentarz i generalnie proszę Państwa Jung. Jung jest ważny i to zdanie odrzucany odrzuca. To jest bardzo ważne, bo ono pokazuje pewien mechanizm, z którego my sobie w ogóle dzisiaj wkręceni w tę meta rzeczywistość nie zdajemy sprawy. Dziękuję państwu, Panią Dzięki bardzo. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Polskie Radio. Jedynka. I see trees of green. And red roses too.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 As a day, the dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rain See friend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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Teraz S3, S6. Zjazd z ekspresowej szóstki na ekspresową trójkę na obwodnicę Goleniowa. Korek dla jadących w stronę Szczecina. Krewa siódemka od Dziekanowa Leśnego poprzez Łomianki aż po wjazd do Warszawy. Korki i one są aż po most północny, niestety na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach i w stronę Stolicy i w stronę Płońska. S8 stołeczny odcinek tej trasy ekspresowej od koła pożerań korek dla jadących w slonę Białego Stoku i odżerania po Marymont korek dla jadących w slonę węzła Konotopa. Droga Krajowa nr 42, odcinek Starachowice-Rudnik w pobliżu Krynek na 278 km po zdarzeniu auto osobowego z motocyklem, zderzenia w którym jedna osoba poniosła śmierć. Droga jest wciąż zablokowana, ale wytyczono objazd przez Brody. Droga Krajowa numer 62, odcinek Łochów-Wyszków w pobliżu Pogorzelic na 258 km doszło do zderzenia dwóch autosobowych. w tym wypadku dwie osoby są ranne.